Książęta Edomu. Pogwałciwszy swój święty obowiązek zachowania czystej rasy, Ezaw przeniósł się na górę Seir, terytorium Kananejczyków, i rozpoczął życie pośród nich. Kiedy jego rodzina powiększyła się i prosperowała wśród Kananejczyków, Edomici stali się klanem rządzącym. Rozdział 36 przedstawia nam genealogię potomków Ezawa Edoma. Oto potomkowie Ezawa, czyli Edomu. Ezaw wziął sobie żony spośród mieszkanek Kananu, Adę, córka Elona Chetyty, Ocholibamę, córka Hivity imieniem Ana, wnuczkę Sibeona i Basmat Izmaelitkę, siostrę Nebajota. Ada urodziła Ezawowi Elifaza, Basmat Reuela, a Ocholibama urodziła Jeusza, Jalema i Karacha. Są to synowie Ezawa, którzy mu się urodzili w kraju Kanan. Ezaw, zabrawszy swoje żony, synów i córki, całą czelać swego domu, swoją trzodę i wszystkie zwierzęta oraz całe mienie, które sobie nabył w Kananie, udał się do ziemi Seir, daleko od swego brata Jakuba gdyż zbyt liczne mieli stada, aby mogli być razem. Kraj, w którym przebywali, nie mógł im wystarczyć ze względu na ich mienie. Ezaw osiedlił się na wyżynie Seir. Ezaw to Edom. Oto potomkowie Ezawa, praojca Edomitów na wyżynie Seir. Oto imiona synów Ezawa. Elifas, syn Ady, żony Ezawa, i Rauel, syn Bosmat, żony Ezawa. Synami Elifaza byli Teman, Omar, Sefo, Gatman i Kenaz. A Timna, która była drugorzędną żoną Elifaza, syna Ezawa, urodziła mu Amaleka. To są potomkowie Ady, żony Ezawa. Oto synowie Reuela, Nachat, Zerach, Szamma i Miza. Byli to potomkowie Basmat, żony Ezawa. A oto ci byli synowie żony Ezawa, Oholibamy, córki Any, wnuczki Sibeona. Urodziła ona Ezawowi, Jełłasza, Jalama i Koracha. Oto potomkowie Ezawa, czyli synowie Elifaza, pierworodnego syna Ezawa. Naczelnicy Szczepów Teman, Omar, Sefo, Kenas, Korach, Gatam i Amalek. Są to Naczelnicy Szczepów w kraju Edom, synowie Elifaza, potomkowie Ady. Oto synowie Reuela, syna Ezawa, Naczelnicy Szczepów. Nachat, Zerach, Szamma i Miza. Są to naczelnicy w kraju Edom, synowie Reuela, potomkowie Basmat, żony Ezawa. Oto synowie Oholibamy, żony Ezawa, naczelnicy Szczepów. Jeuasz, Jalam i Korach. Są to naczelnicy Szczepów, potomkowie Oholibamy, żony Ezawa, a córki Any. Są to potomkowie Ezawa, a zarazem naczelnicy ich, czyli Edomitów. Oto synowie Seira, Choryty. Mieszkańcy pierwotni tego kraju, Lotan, Szobal, Sibeon, Ana, Dishon, Eser i Dishan. Ci są naczelnikami szczepów, choryci synowie Seira w kraju Edom. Synami Lotana byli Chori i Heman. Siostrą zaślotana, Timna. Oto synowie Szobala – Alwan, Manachat, Ebal, Szefo i Onam. Synowie Sibeona – Aja i Ana. Ten oto Ana znalazł gorące źródło na stepie, gdy pasł osły Sibeona swego ojca. A oto dzieci Anny – Dishon i Oholibama córka Anny. Synowie Dishona Hemdan, Eszban, Jitran i Heran. Synowie Esera Bilhan, Zawan i Akan. Synowie Dishana Us i Aran. Oto naczelnicy szczepów choryci Lotan, Szobal, Sibeon, Ana, Dishon, Eser, Dishan. Są to choryci naczelnicy szczepów choryckich w kraju Seir. Oto królowie, którzy panowali w kraju Edom, zanim Izraelici mieli króla. W Edomie był królem Bela, syn Beora. Nazwa jego miasta Dinhaba. A gdy umarł Bela, królem był po nim Jobab, syn Zeracha z Bosry. Gdy zaś umarł Jobab, po nim królem był Husham z ziemi Samanitów. Gdy umarł Husham, po nim królem był Bedada, Hadad, który zadał klęskę Madianitom na równinie Moabu. Nazwa jego miasta – Awid. Po śmierci Hadada po nim królem był Samla z Masreki, a gdy umarł Samla, po nim królem był Szaul z rechobot nad rzeką. Gdy umarł Szaul, po nim królem był Bal Hanan syn Agbora, a po śmierci Balhanana po nim królem był Hadar. Nazwa zaś jego miasta Pa'u, a imię żony jego Mechetabel córka Matredy z me Zachab. Oto imiona naczelników szczepów Ezawa według ich szczepów i miejscowości nazwanych ich imionami. Timna, Alwa, Jetet, Oholibama, Ela, Pinon, Kenas, Teman, Mizbar, Magdiel i Iram. Są to naczelnicy szczepów Edoma według obszarów przez nich posiadanych. Ezaw, praojciec Edomitów. Na podstawie tych pism możemy teraz kategorycznie stwierdzić, że Stary Testament uczy nas genealogii Kenitów od Kaina do Ezawa. W skrócie wygląda to tak. Kain, Kenici, Kananejczycy, Edomici. Kain i Kenici żyli przed potopem Noego. Ale po potopie Jachwy powiedział Abrahamowi, że Kenici nadal istnieli na ziemi Kanan. Co się wydarzyło, to Kanan przeniósł się do innych plemion. Rozdział 15 Ostatecznie wszystkie te plemiona nosiły jego imię. Kiedy Ezaw został przywódcą, ich nazwa zmieniła się na Edom. W Nowym Testamencie Biblia używa dwóch różnych słów odnoszących się do tej genealogii – edomici i Żydzi. Dwa rodzaje judejczyków W dniach tuż przed pojawieniem się Mesjasza królestwo Judy było w poważnych tarapatach po licznych bitwach najpierw z Grekami, później z Rzymianami. Dynastia makabejska, która była również znana jako dynastia hasmonejska z Judy, dzielnie walczyłaby zachować swoją rasę, religię i kulturę. Żeby to sprawdzić, czytajcie księgi Makabeuszy w apokryfach. Większość chrześcijan nie wie o tym, że apokryfy były pierwotnie obecne w wersji króla Jakuba. W pewnym momencie, w połowie XIX wieku, apokryf usunięto. Uważam, że powodem tego było uniemożliwić naszej rasie zrozumienie tego, iż Juda w pełni zachował swoją segregacyjną religię. Ci mający program integracji nie mogli pozwolić na to, by te księgi pozostały w Biblii. Na wszelki wypadek, gdyby chrześcijanie chcieli je przeczytać. Poniżej fragment z Księgi Tobiasza. Strzeż się dziecko wszelkiej rozpusty a przede wszystkim weź sobie żonę z potomstwa twych przodków. Nie bierz żony obcej, która nie byłaby z pokolenia Twego ojca, ponieważ jesteśmy synami proroków. Wspomnij sobie dziecko z przeszłości, że Noe, Abraham, Izak, Jakub, przodkowie nasi, wszyscy wzięli żony z pokrewieństwa swego i dlatego byli błogosławieni w dzieciach swoich, a ich potomstwo posiądzie ziemię. A teraz, dziecko, kochaj swoich braci i nie wynoś się w sercu swoim nad Twych krewnych, ani nad synów, ani nad córki Twego narodu i wybierz sobie z nich żonę, ponieważ w pysze jest wiele zepsucia i niegodziwości, a w próżniactwie ubytek i wielka bieda. Albowiem próżniactwo jest matką głodu. Taki rodzaj ruiny, jaką widzimy dzisiaj. Głód nadejdzie bardzo szybko, gdyż nasi ludzie są zbyt głupi, by posłuchać Boga. Tak. Dzieci Izraela. Jachwe jest rasistą. Kocha swoje dzieci i chce dla nich tego, co najlepsze. Gdyby tylko go słuchali. Przez całe apokryfy przewija się idea separacji rasowej. Kluczowe jest zrozumieć to, że nasi przodkowie z domu Judy w krainie Judy, w nawiasie nie Żydzi z Judei, zrobili wszystko, co w ich mocy, by pozostać oddzielnym i odległym narodem. Oni nie byli ani Żydami, ani nie praktykowali judaizmu. Byli czystymi rasowo-judejczykami, praktykującymi prawo Mojżesza, ale siły zewnętrzne napierały na małe królestwo Judy, i to miało trwać tylko tak długo, żeby powstał czystej krwi biały człowiek – judejczyk o imieniu Jezus Chrystus, który miał mieć tylko tyle czasu, żeby odegrać jego zbawczą ofiarę. Pierwszy Żyd był Edomitą. Do tego momentu prześledziliśmy geanologię Kaina do Edomitów z ziemi kananejskiej. W Nowym Testamencie ich naród nazywany jest Idumea. Jest to grecki wyraz od Edom. Żaden z chrześcijańskich, w cudzysłowie chrześcijańskich, kościołów nie uczy nic o tym okresie, kiedy nastąpiło ważne przejęcie władzy. Przejęciem władzy był zamach stanu, zainscenizowany przez Edomitów takich jak Antypater i Herod. Wszyscy badacze Biblii wiedzą o tym, że dwu złymi geniuszami byli Edomici, ale oni postanowili nie ujawniać tego faktu chrześcijańskiemu światu. Powodem tego jest to, że oni pomagają Żydom ukrywać pod maską Izraela ich prawdziwą tożsamość. Opisałem tę historię w innym artykule, ale ponieważ jest ona tak ważna, przedrukuję ją tutaj, bo wyjaśnia w jaki sposób Edomici stali się Żydami. Pan Jezus powiedział Więc się ich nie bójcie, nie ma bowiem nic zakrytego, co by nie mogło być wyjawione, ani nic tajemnego, o czym by się nie miano dowiedzieć. Hiob również składa tę obietnicę. Tekst historyczny Jak edomici upozorowali sobie tron Judy? Cytat: Nie można rozróżnić graczy bez programu. Biorąc pod uwagę fakt, że ten okres historyczny ma tak ogromne znaczenie w zrozumieniu, w jaki sposób Edomici zaczęli wcielać się w Judę, można przypuszczać, że to Edomickie wcielenie będzie przepowiedziane w Piśmie. Faktycznie tak było. Dlatego mówi Pan Bóg. Zaprawdę z wielkim oburzeniem mówiłem przeciwko pozostałym ludom i przeciwko całemu Edomowi którzy zawładnęli moim krajem, żywiąc w sercu radość i w duszy pogardę po to, by mieć go jako własność i łup. Fabuła Protagonista postanawia zniszczyć wroga. Antagonista, który po zdobyciu go spiskuje obalenie protagonisty przez oszustwo, przekupstwo i tajne układy z innymi wrogami protagonisty, czy antagoniście uda się ten planowany zamach? Główni gracze John Hyrkanos Aleksander Dżenees Faryzeusze Hyrkanos II Antypater Juliusz Cezar Pompejusz Marek Antoniusz Partowie Herod Wielki i ponownie Faryzeusze Scena Wojna między Judą i Idumeą Teraz dowiecie się więcej o narodzie Idumei, niż uczą wszystkie podręczniki historii świata, gdyż ta historia została umyślnie usunięta lub zniekształcona ze szkodą dla Was. Zobaczymy, w jaki sposób Idumici zabrali się za przejęcie ziemi Jachwe w ich posiadanie, jak przepowiedział Ezaw. W roku 125 przed Chrystusem król Jan Hyrkanos wywołał wojnę z sąsiadującym narodem kananejskim. Edomickim z Idumei. W tej wojnie Judachici odnieśli absolutne zwycięstwo, podporządkowując sobie w ten sposób ostatnią kanonejską twierdzę wojskowego oporu. Ale Jan Hyrkanus zrobił straszny błąd w układach z pokonanymi. Zaoferował im obywatelstwo wraz z istniejącymi judejskimi obywatelami Judy. Następnie dał Idumejczykom ultimatum, Obrzezanie albo śmierć. Napletek albo życie. Ultimatum to miało miejsce w roku 121 przed Chrystusem. Teraz wyobraźmy sobie długą kolejkę idumejskich mężczyzn ustawionych do obrzezania. Wyobraźmy to sobie. Wyobraźmy sobie pierwszego faceta w kolejce. Ten facet był pierwszym Żydem na świecie. Teraz wiecie, dlaczego dr Wesley Slift z Bertrand Camparet zawsze mówił o tych ludziach jako o edomickich Żydach, żeby odróżnić ich od prawdziwych Judejczyków. Żaden z tych badaczy tożsamości nie przyjmie fałszywej propozycji, że ci Idumejczycy byli Judejczykami. To jest to samo jak znajomość różnicy między kowbojami i Indianami. Poprzez siłowe połączenie dwóch krajów, Jan Hyrkalos nie tylko naruszył elitaryzm Izraela i bezpośredni nakaz Jahwe, by nie zawierać małżeństw czy przymierzy z Kananejczykami. Stworzył Idumejczykom możliwość, by udawali Judejczyków. W rezultacie John Hyrkanus popełnił ten sam grzech, który spowodował wypędzenie narodu Judy. Ciemiężca rękę wyciągnął po wszystkie jej skarby, a ona patrzyła na pogan, jak do świątyni wtargnęli, choć im zakaz wydałeś, iż nie wejdą do Twego zgromadzenia. Najlepszym określeniem Żyda jest ten, kto udaje Judejczyka. Cytat. I znam obelgę wyrządzoną przez tych, co samych siebie zowią Żydami, a nie są nimi lecz synagogą szatana. I następny cytat. Oto ja ci daję, w nawiasie ludzi, z synagogi szatana, spośród tych, którzy mówią o sobie, że są Żydami, a nie są nimi, lecz kłamią. Pierwszy obrzezany idumejczyk, mężczyzna, teraz mógłby udawać, że jest judejczykiem, gdyż dano mu pełne obywatelstwo narodu, który do tej pory zabraniał obywatelstwa wszystkim nieizraelitom. Ponadto ci idumejczycy byli potomkami tych kananejczyków, których Joszua miał rozkaz wymordować. W ten sposób John Hyrkanos wymieszał najświętszy lud z najbardziej nieświętym ze wszystkich. Znając taki fakt historyczny w tej sprawie, nie jest prawdą, iż ci idumejczycy przeszli na judaizm, bo judaizm jeszcze wtedy nie istniał. Judaizm dopiero zaczynał nabierać kształtu w wyniku połączenia się dwóch całkowicie niespokrewnionych ludów. Faktycznie wrogów. Poprawny opis tego wydarzenia jest następujący. Poprzez poddanie się obrzezaniu powstał Żyd Edomita. Ta okoliczność dała Żydom okazję do publicznego udowania, że są posłuszni prawu mojżeszowemu, podczas gdy potajemnie praktykowali własne tradycje. W ten sposób narodził się judaizm. I Dumejczycy nigdy nie przeszli na prawo Mojżesza. Ich włączenie do narodu Judy samo w sobie było naruszeniem prawa mojżeszowego, więc jak można to opisać jako konwersję na judaizm? W tamtych czasach nie było nic takiego jak judaizm. Było tylko prawo Mojżesza. Żydowska wersja tych wydarzeń mogłaby sugerować, że ci idumejczycy przyjęli prawo Mojżesza. Nie, nigdy tego nie zrobili. Wręcz przeciwnie, to jest gdzie i kiedy Edomici zaczęli personifikować Judę i udawać, że wyznają hebrajskość. To dlatego Pan Jezus mówił, że ich tradycja, w nawiasie judaizm, znosi prawo Boga. I tak ze względu na waszą tradycję znieśliście przykazania Boże. Mateusz 15:6 Teraz możecie zrozumieć, dlaczego Żydzi nienawidzą z taką dziką pasją obu, Pana Jezusa i Nowy Testament. Gdyż bardzo dobrze wiedzą, że Jezus potępia ich religię, ale nie chcą, byście o tym wiedzieli. Faktem jest, że nie można zrozumieć Nowego Testamentu bez zrozumienia waśni krwi toczącej się między Jezusem i faryzeuszami we wszystkich czterech Ewangeliach. Zachęcam wszystkich studentów Biblii do ponownego przeczytania Ewangelii, zwracając uwagę na ten fundamentalny antagonizm między Jeszua a synagogą szatana. Nowy Testament jest, powiem szczerze, strona po stronie wyjaśnieniem konfliktu między dobrem i złem. I Jeszua nie szczędzi wysiłków, by ujawnić hipokryzję i zdradę faryzeuszy. Taki jest najważniejszy temat Nowego Testamentu. Ale nowocześni, judo-chrześcijańscy kaznodzieje całkowicie ignorują ten temat. Poprzez ignorowanie tego tematu, czy na skutek ignorancji czy współudziału judeochrześcijańscy głosiciele zostawili swoje stado totalnie w niewiedzy co do charakteru tego zła. Ci księża, księża w cudzysłowie, pozwolili wilkom na sianie spustoszenia wśród owiec i wielu z nich dokładnie wie, co robi. Pozostali tkwią albo w ignorancji, albo w zaprzeczeniu, ale wszyscy wykonują pracę szatana. A zatem... Judaizm narodził się w roku 121 przed Chrystusem, kiedy ten nielegalny akt obrzezania był pierwszym talmudycznym naruszeniem prawa mojżeszowego, mimo że był ustanowiony przez prawdziwego judejczyka, Jana Hyrkanusa. Wpuszczając pasożytów do owczarni, Jan Hyrkanus umożliwił pierwsze pogwałcenie w długiej linii wielu tysięcy pogwałceń, które judaizm talmudyczny nadal praktykuje obecnie. Z tej historii widać wyraźnie, że judaizm jest nowo powstałą religią. Nie ma absolutnie żadnego prawa roszczenia do pochodzenia biblijnego. A zatem, przed tą datą, rokiem 121 przed Chrystusem, nie było czegoś takiego jak Żyd i nie było takiej religii jak judaizm. Oba pojawiły się w wyniku nielegalnego połączenia dwóch wrogich względem siebie narodów. To zawarte w piekle małżeństwo było prawdziwym źródłem żydowskiej religii i narodu. Przeciwnie do bajek judaizmu, królowie Judy do tej pory nie pozwalali na obrzezanie niejudejczyków. I ta data jest początkiem wpadnięcia Judy w ręce idumejczyków. Proces zastąpienia hebraizmu judaizmem W tej części krótko podsumuję historię tego okresu. Kiedy grecki świat podbijany był przez świat rzymski, w nawiasie 280-133 przed Chrystusem, w krainie Judy panował chaos. Makabeusze, panująca dynastia judajska, odważnie walczyła, by zachować swoje judajskie dziedzictwo i prawa. Józef Flawiusz, judański historyk, mówi, że Juda, Makabeusz, bardzo dobrze znał prawo i był mu wierny. To nie jest prawdą o żadnym kiedykolwiek żyjącym Żydzie. Żydzi są wierni, ale nie Biblii, lecz własnym półtajnym interpretacjom i tradycjom. Tradycje te zawsze znane były pod różnymi nazwami, takimi jak Mishna, Zohar i Talmudy. Kabała jest także częścią tej antymojżeszowej tradycji. Kiedy Imperium Greckie obalone było przez Imperium Rzymskie, Królewski dom Judy, znany także jako dom Dawida, został między młotem a kowadłem. Makabeusze zdobyli niezależność od Greków w roku 147 przed Chrystusem. Ale zdawali sobie sprawę z tego, że to tylko kwestia czasu, zanim Imperium Rzymskie rozszerzy się na północ i zaatakuje Judę. To w końcu stało się w roku 63 przed Chrystusem, kiedy Pompejusz przejął kontrolę nad Judą. W tym chaotycznym czasie idumejczycy dostrzegli okazję działania z Rzymianami przeciwko królewskiemu domowi Judy. Antypater, przebiegły i idumejski Jedomita, w nawiasie prototyp żydowskiego doradcy, często podróżował do Rzymu i nastawiając królewski dom Judy przeciwko Rzymianom, został mianowany przez Pompejusza z upoważnienia Juliusia Cezara na wezyra króla Herkanusa II. Później, po zabójstwie Juliusza Cezara, antypater spiskował z Markiem Antoniuszem obalenie dziedzicznej dynastii Judy i przekazanie jej w ręce jego synów, którzy byli rasowymi idumejczykami, a nie judejczykami. Kto mówi, że historia jest nudna? Powodem, dlaczego podręcznik do historii jest nudny, jest to, że ukrywa on wszystko, co dobre. Każdy chrześcijanin powinno być uczony tej historii przez Kościół, ale rabini i ich szabez-goje wśród kleru zrobią wszystko, co w ich mocy, by uniemożliwić wam poznanie tego, czego uczę was tutaj. Jan Hyrkanos, jeden z ostatnich prawdziwych Judejczyków zajmujący tron Judy, był również naiwnym człowiekiem. Wpadł w idumejską zasadzkę, kiedy pokonał ich militarnie. Połączył te dwa odrębne narody w jeden konglomerat, Unię, która faktycznie przygotowała do upadku makabejskiej hasmonskiej dynastii. Wszedł w układ z Idumejczykami, dając im obywatelstwo Judy. Miały się połączyć dwa narody Idumei i Judy. Kiedy włączył Idumeę do Judy, Hyrcanus nie wiedział, że tworzy gotową piątą kolumnę wywrotowców, sabotażystów i zdrajców. To wymieszane państwo stało się znane jako Judea. Oczywiście to pogwałciło prawo mojżeszowe, które zakazuje mieszania ras i to także pogwałciło zasadę nie wprzęgajcie się z niewierzącymi w jedno jarzmo. To połączenie dwóch różnych narodów, Miało miejsce w roku 125 przed Chrystusem, a obrzezanie idumejskich mężczyzn rozpoczęło się w roku 121 przed Chrystusem. Następcy Jana Hyrkanusa. W księdze 13 rozdział 19 kapit 7. Józef Flawiusz opisuje śmierć Jana Hyrkanusa. Rozdział jedenasty opisuje walki z Herodem jego dwóch najstarszych synów, Aristobulusa i Antigoniusa o zachowanie kontroli nad królestwem. Ale sojusz Heroda z faryzeuszami i prożymskimi frakcjami w Judzie był zbyt silny. Sytuację pogorszyło to, że Aristobulus i Antigonius walczyli między sobą o kontrolę królestwa. Aristobulus zamordował brata. I w ciągu roku zmarł z powodu strasznej choroby jelit. Jeden z ich młodszych braci, którego więził Arystobolus, został uwolniony z więzienia i mianowany królem. Nazywał się Aleksander Janeus. Ponieważ sprzeciwiał się faryzeuszom, jego panowanie nękały ciągłe walki, łącznie z wojną domową i wojnami z zagranicznymi wrogami. Pomimo wszystkich problemów, Aleksandrowi udało się pokonać na polu bitewnym Syryjczyków i Dumejczyków i Fenicjan, odbierając większość obszarów dla Judy. Również dotknęła go choroba i królestwo zostawił żonie – Aleksandrze. Poradził jej, by natychmiast po jego śmierci zawarła sojusz z faryzeuszami, bo uważał ich za główny powód wszystkich problemów politycznych i religijnych. Po panowaniu trwającym 27 lat, zastąpiła go Aleksandra. Zasiadła na tronie, a krajem z Zakulis rządzili faryzeusze. Cytat. Więc faktycznie była regentem, a władzę sprawowali faryzeusze. Mimo, że Jan Hyrkanus pokonał Idumejczyków militarnie, to faktycznie skazał królestwo Judy na dostanie się w ręce Edomitów. Zawierając zakazane przymierza z tymi zdradzieckimi wrogami prawdziwego Izraela, pozwolił im wejść do rządu Judy jako doradcom i finansistą. A zatem, czy jeszcze jest coś nowego? Hyrkanus II, syn Aleksandra i Aleksandry, był monarchą, który sprzymierzył się z Antypatrem, bogatym i dumejczykiem. Kiedy Antypater został doradcą Hyrkanusa II. Dom Judy został obarczony pierwszym żydowskim, w nawiasie domickim, doradcą dworzaninem. Za plecami Hyrkanusa II antypater potajemnie spiskował przeciwko domowi Judy i przekupił Juliusza Cezara, by ten mianował jego synów, Herona i Fazeleusza, na lokalnych gubernatorów. W nawiasie diabeł zawsze szepcze w ucho despoty. W ten sposób edomicki dom Heroda został ustanowiony poprzez zdradę, przekupstwo i zachęcenie obu stron do krwawej wojny domowej. Ostateczny koniec tronu Judy w Judei zorganizował ojciec Heroda, antypater, którego posłuchał Juliusz Cezar i w końcu zgodził się na to, by Herod i Hyrkanos byli jego koregentami. Tym sposobem naruszenie prawa mojżeszowego przez Hyrkanusa doprowadziło do ostatecznego przejęcia jego własnej dynastii. Na temat korupcji na dworze Hyrkanusa II Józef Flawiusz mówi, cytat. Główni ludzie spośród Żydów przyszli tam, by oskarżyć Fazaleusza, edomickiego brata Herona, i Heroda. I powiedzieli, że Hyrkanus wydał się faktycznie rządzić, ale to ci ludzie. Azeleusz i Herod sprawowali władzę. W pewnym momencie Herodowcy zawarli sojusz z faryzeuszami, którzy już wtedy stali się całkowicie odrębną sektą kapłanów, zainteresowanych jedynie zachowaniem własnej władzy. W celu zachowania tej sekty rozpoczęli spiskowanie z Herodowcami przeciwko własnemu narodowi. Mamy porównanie z własną historią, kiedy Rothschildowie ustanowili pułkownika Edwarda Mandela-Houseya jako doradcę Woodrow Wilsona. Tym edomickim Żydom udało się przez Wilsona założyć Bank Federalnych Rezerw, wprowadzić poprawki do podatku dochodowego i wykluczyć z podatku korporacje. Następnie zaczęli wplątywać Amerykę w europejską wojnę, mimo że Wilson prowadził kampanię obietnicy trzymać naszych chłopców z daleka od wojny. Po elekcji zdradził amerykański naród, wycofując się z tej obietnicy. O prezydencji Wilsona można słusznie powiedzieć, że jego żydowscy doradcy nakierowywali go od jednej katastrofalnej decyzji do drugiej. Do tej pory jesteśmy poddanymi federalnych rezerw. W nawiasie maj 2010. Ten rozdział jest bardzo długi. Tu będziemy kończyć na dzisiaj. Zapraszam na jutro.